Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest niedziela, 12 kwietnia minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Rewolucja polityczna nad Dunajem czy wygrana Fidesu po raz piąty Węgrzy decydują. W przypadku poważnego kryzysu Polska może zostać bez leków, alarmują producenci. Ornitolodzy wyposażyli bociany w kamery, dzięki temu zdobyli unikatową relację z ich podróżą. Czy Fidesz wygra po raz piąty, czy będzie zmiana władzy nad Dunajem? Na Węgrzech trwają wybory parlamentarne. Lider węgierskiej opozycyjnej partii TISA dając swój głos przestrzegał, że Viktor Orban w obawie o utratę władzy jest gotów do masowych oszustw wyborczych. Obecny premier mówił o kryzysie Europy i apelował o narodową jedność. Wybory z uwagą obserwuje Komisja Europejska i nie jest tajemnicą, że liczy na zmianę kursu władz w Budapeszcie. Bruksela od dłuższego czasu krytykowała Węgry za łamanie zasad praworządnościowych. Potem doszła krytyka Budapesztu za wspieranie Rosji i obarczanie Ukrainy za wojnę. Nie ma języka europejskiego, w którym pokój byłby synonimem poddania się, a suwerenność synonimem okupacji. Mówiła podczas jednej z debat w Strasburgu przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen, ale Viktor Orban wywoływał irytację także w unijnych krajach. O sytuacji bez precedensu mówił na ostatnim szczycie w Brukseli prezydent Francji Emmanuel Macron, kiedy Wiktor Orban wycofał się z wcześniejszej zgody na unijną pożyczkę dla Ukrainy. Stąd oczekiwanie, że do władzy na Węgrzech dojdzie opozycja, która odblokuje tę decyzję, jak również zgodzi się na nowe sankcje na Rosję. Beata Płomecka, Polskie Radio Bruksela. Po pierwszych trzech godzinach frekwencja na Węgrzech wynosi 16,89%. To znacznie więcej niż w poprzednich wyborach. Wtedy po analogicznym czasie do urn stawiło się nieco ponad 10% wyborców. Tragedia w centrum Łodzi. Jedna osoba zginęła w pożarze mieszkania. Zgłoszenie wpłynęło do służb w nocy, gdy strażacy dotarli na miejsce. Pożar był już w pełni rozwinięty. Z budynku natychmiast ewakuowano 15 lokatorów. Niestety po nocnym mieszkaniu strażacy odnaleźli ciało 77-letniej kobiety. Było już za późno na udzielenie jakiejkolwiek pomocy medycznej. Przyczyną tego zdarzenia było najprawdopodobniej zaproszenie ognia przez lokatorkę. Mówił Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Strażacy musieli wyważyć drzwi do sąsiednich mieszkań, by upewnić się, że nie ma w nich innych osób zagrożonych dymem. W przypadku poważnego kryzysu Polska może zostać bez leków. Według najnowszego raportu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju suwerenność lekowa Polski wynosi zaledwie 32%. Większość leków importujemy, mówi prezes Krajowych Producentów Leków Krzysztof Kopeć.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 Ulicami Warszawy przejdzie katyński marsz cieni dla upamiętnienia prawie 22 tysięcy polskich jeńców wojennych zamordowanych przez Sowietów wiosną 1940 roku na rozkaz Stalina. W tym roku spodziewamy się ponad 300 rekonstruktorów, którzy w tym marszu milczenia przejdą ulicami miasta. To ma symbolizować ostatni marsz żołnierzy, ale nade wszystko ma skłonić przechodniów do refleksji i do zastanowienia o co chodzi z tą wielką tragedią jaką był Katyń.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 13 kwietnia 1943 roku Niemcy poinformowali o odkryciu w Katyniu masowych grobów polskich oficerów. Od początku było oczywiste, że za zbrodnią katyńską stoi Związek Radziecki, ale Stalin w tej sprawie kłamał, a świat milczał. Oczami bociana, czyli co widzi ptak podczas swojej podróży do ciepłych krajów i gdy wraca do domu. Ornitolodzy wyposażyli bociany w miniaturowe kamery, dzięki którym zdobyli unikalne dane dotyczące migracji bocianów od Rumunii i Turcji przez Izrael aż po Sudan i Tanzanię.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 Maciej Szefer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Niedziela w większości kraju słoneczna. Po południu będzie chmurzyć się na re... w rejonach zachodnich i wschodnich i tam możliwe przelotny deszcz na termometrach od 6 do 15 stopni. Ogłoszenie społeczne.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 Tomasz żąda, witam Państwa w niedzielny poranek. Dziś przypomnimy Państwu audycję, jaką przed laty przygotowałem wraz z Anną Gacek. Opowieść o płycie wokalistki, która rozpoczynała u boku grupy WW. Potem wraz ze Sławkiem Starostą tworzyła formację Balkan Electric. W 2000 roku wydała swój pierwszy i jedyny solowy album Fiolka. Dziś opowieść o Fiolce Najdenowicz i jej płycie nagrodzonej Fryderykiemu. Ja na tę płytę strasznie czekałam, na płytę fiolki debiutancką, chociaż uważam dzisiaj, po wielu latach, że praktycznie po dekadzie, że ona się ukazała za wcześnie na rynku. Płyta fiolki debiutancka, płyta fiolki powinna się ukazać dzisiaj, po płycie, czy właściwie w czasie płyty chylińskiej i brodki. Nieustannie mam, jakby, mam przyjemność do słuchania tej płyty, bo wiąże się z tym mnóstwo wspomnień, tak? w tych dźwiękach jest zaklęte mnóstwo obrazów, które jakby przeżywaliśmy razem, czas, który spędziliśmy. Mówili Anita Badtosik, ówczesna redaktor naczelna talu Nuta.pl, patrona medialnego płyty i producent albumu Leszek Biolik. Karierę w Trójce Fiolka rozpoczęła w sekretariacie redakcji Zapraszamy do Trójki. Jej głośny śmiech wgrywał się przez podwójne drzwi do niejednej audycji. No to się tak stało, że ja tutaj pracowałam. Po czym pojechałam z Alą Leszczyńską na koncert zespołu WW do Katowic. No i po koncercie Ala mnie zaprowadziła do chłopaków do pokoju. Oni mieli wino, a ja niestety pod wpływem wina robię dwie rzeczy. Śpiewam i robię szpagat. No więc wykonałam te dwie rzeczy, zaśpiewałam co umiałam, zrobiłam szpagat i poszłam spać. I jak wytrzeźwiałam, to się dowiedziałam, że zespół jest zainteresowany współpracą ze mną. Potem był zespół w, w Balkan Electric. właśnie dlaczego przestałaś śpiewać z wół? Generalnie pewna formuła się wyczerpała. Poza tym właśnie powstał zespół Balkan Electric, który pozwalał na pełniejsze wykorzystanie i mojego głosu. i Zresztą wspólnie ze Sławkiem Starostą współ, z, współtworzyliśmy ten zespół. i. I, I on śpiewał i ja śpiewałam i bardzo nam było dobrze. Nagraliśmy dwie płyty, no a potem, a potem jakoś tak się rozpełzło, ponieważ Sławek został biznesmenem. Ja zaczęłam pracować w wytwórniach fonograficznych, czyli z drugiej strony jak gdyby tego interesu. Zaczęło się od wytwórni ZigZag, gdzie Fiolka jako promotor radiowy pracowała m.in. przy płytach Demono, Wadius, Manx i Kai. Do czasu, gdy przyszła propozycja z wytwórni Sony Music Polska. Spotkałam się z ówczesną dyrektor generalną Małgosią Maliszewską, która powiedziała, wiesz co Fioleczko? bo u nas na święta to wszyscy dostają taki wielki kosz i tam są tak. Tam jest wódeczka, tam jest szyneczka, tam są mandarynki, tam jest kawa, tam jest herbata, kiełbasa, wszystko. Ja mówię, dobra, dobra, dobra, już mi kupiłaś tą szyneczką i tą wódeczką, idę do ciebie. <głosy> I tak się zaczęła moja przygoda właśnie z Sony Music Polska, gdzie y, pracowałam z sukcesem przez trzy lata. Fialka zaczęła pracować w Sony Music, w której to firmie zajmowała się kontaktami z, z rozgłośniami radiowymi. Robiła to śpiewająco, ale w pewnym momencie szefowa na Sony Music, Małgorzata Maliszewska, pomyślała sobie, że właściwie to ta fiolka się marnuje, bo miała już piękną kartę pod tym Barkalan Elektryk, jeśli chodzi o sprawy takie artystyczne i to, co robi, no może nie, nie jest do końca tym, co, co powinna robić i że brzemie w niej jakiś talent, Zresztą nie zapomnę nigdy, jak w firmie albo na jakichś imprezach się mówią, zaśpiewa. zaśpiewaj. Fiolka stawała pod ścianą, chwilę się zastanawiała i potem zaczyna śpiewać tak, jak zresztą śpiewa na jej jedynej płycie, gdzie ona w, w jakieś tam bułgarskie pieśni w, w, po bułgarsku albo nie wiem po jakiemu śpiewa. Wspomina Andrzej Paweł Wojciechowski, ówczesny konsultant repertuarowy Sony Music Polska. Wymyśliliśmy sobie pod koniec lat 90., że e, współpracujący wtedy z nami Piotr Rubik, tak, ten Piotr Rubik, e, który e, dużo pisał wtedy e, piosenek dla różnych e, ludzi, że e, Piotr zrobi taką płytę na, e, na 2000 rok, na, na zmianę tysiącleci i to będzie się ta płyta nazywać rubikon i to będzie takie przekraczanie granic muzycznych, bo Piotr jest dosyć elastycznie w muzyce, różne rzeczy robił i takżeśmy sobie myśleli, żeby on zrobił swoją solową płytę i między innymi zaproponowałem mu, no to może zrób coś z fiolką. Wtedy powstało, powstało jakby pierwsze nagranie fiolki i Ta piosenka się potem znalazła na płycie z muzyką z filmu Operacja Koza. Wie, ile byśmy musieli czekać na jej solową płytę, gdyby nie spotkanie na pofryderykowej imprezie. To było tak, że któregoś razu właśnie po takich Fryderykach, to, to, co, co jest w ogóle generalnie było wielkim świętem dla wszystkich muzyków, którzy po ceremonii się spotykali, ucztowali, pili i bawili się do rana. No i właśnie tak o jakiejś godzinie, to była może czwarta albo piąta rano, gdzie już wszyscy byli mocno zmęczeni oraz dziabnięci. No, yy, podeszłam do Biolika. Chyba to było w, w jakiejś knajpie, bodajże w Tamtamie, tam, przy Nowym Świecie. No i mówię do niego tak, ale już na, na ciężkiej bani, ty to zrób mi tą płytę. No kurczę, no co ci szkodzi? No powiedział, no dobra, to ci zrobi? No i zrobił. Ja zawsze byłem pod wrażeniem jej głosu. Nie byłem na jej koncercie, ale widziałem ją, pamiętam, z, uśpiewała w Berlinie z jakiejś dużej okazji. Pamiętam jakieś jej wywiady wcześniejsze, jeszcze jak, jak, jak grała z Balkan Electric i, i pamiętam je oczywiście z, z remontu z dobrych czasów, ale to raczej była kwestia wina niż śpiewania. I to jakoś tak było, że pod koniec tej imprezy, a jak już spotkamy się z Fiolką to zwykle zamykamy klub. E, jakoś tak zaczęliśmy rozmawiać na temat, na temat tego, co narobi robi i że pracuje w wytwórni, i że w sumie zawsze chciała jednak nagrać swoją płytę i że, i że tęski za sceną i tak dalej, i tak dalej. I ja pamiętam, że ją jeszcze tak strasznie jakoś e, podwiedziłem do tego projektu i tak zostawiłem ją w takim stanie. I, e, zadzwon Fiolka zadzwoniła do mnie chyba trzy tygodnie później mówiąc, że tak naprawdę ma, mm, ma możliwość i wytwórnia jest zainteresowana jej solową płytą i czy ja bym tego nie zrobił. No i, i wtedy jakby zaczęła się praca. Postąpił w pożądalu Biolik, ponieważ e, się nie wyparł. Ja mu powiedzieć, pijany byłem. Mógł? Mógł. Wszyscy znaliśmy Fiolkę taką właśnie e, nadekspresyjną wręcz, wiecznie ryczącą. W ogóle jak się witałyśmy, bo oczywiście znałyśmy się lata całe, no to e, budynki drżały w posadach, bo obie mamy dosyć donośny śmiech i, i podobne temperamenty. Natomiast ja absolutnie byłam przekonana, że Fiolka musi popełnić tę płytę i bardzo się cieszę, bo za tym albumem stoją hosty tak naprawdę, ówcześni szefowie Sony Music, którzy ją gdzieś tam popchnęli do tego, po prostu wzięli za fraki, postawili do pionu i powiedzieli, Fiolka, wchodzisz do studia, tak? Błogosławieństwem oczywiście było też spotkanie Leszka Biolika, który to wszystko ogarnął, przemyślał, przecedził, przeanalizował i wyciągnął z niej, za przeproszeniem, flaki, Wycią obrócił Fiolkę po prostu na na lewą stronę, krótko mówiąc. Fiolka i Leszek zabrali się do pracy. No i zaczęliśmy się spotykać, on mieszkał na wspólnej, e, co jest dwa kroki ode mnie, więc ja tam dreptałam, nagrywałam, po czym przyjeżdża karetka i trzeba było wszystko nagrywać od nowa, no bo tam przecież e, jest e, pogotowie obok. Nie? <grywanie> Nagrywaliśmy u niego w pokoju. <grywanie> Ponieważ studio było potwornie drogie, więc zrobiliśmy wszystko, żeby to troszeczkę wytanić, eee, żeby nagrać tę płytę. Pożyczyliśmy mikrofon, nagrywaliśmy to tak naprawdę w pokoju, komputer pod kołdrą ileś tam wersji wokalu, tak naprawdę wszystkie wokale są zaśpiewane, prawie wszystkie wokale zaśpiewane są tak naprawdę w pokoju. Przerywaliśmy, Fiolka przerywała śpiewać, bo za oknem była budowa, więc czasami włączali betoniarkę albo jakiś młot, więc nie mogliśmy. Prawda jest taka, że próby z Fiolką polegały na tym, że Fiolka przychodziła do mnie, ja wstawiałem mikrofon, puszczałem jej i ona śpiewała od razu. Nagrywanie Fiolki trwało 15 minut, rejestrowanie pomysłu prosiłem ją czasami, żeby coś powtórzyła, albo dodała jakąś inną melodię, po czym wychodziliśmy i piliśmy wino. Dopiero kiedy Fiolka się oddalała ode mnie z domu, ja zaczynałem pracować nad muzyką, bo w momencie, kiedy bo tak, to ona siedziała na kanapie i się nudziła. Płuta była nagrywana nie tylko w warunkach domowych, ale także w studiu należącym do Michała Wiśniewskiego z Ich Troje. Michałem się zajebiście mieszkało, bardzo było przyjemnie. E, Michał, Michał miał takie mm, zamiłowanie do różnych gadżetów. No, wtedy wchodziły te takie wielkie ekrany, takie kina domowe. No i, i, i myśmy oczywiście wieczorem sobie siadali i puszczaliśmy sobie jakiś film, po czym przychodził Michał i mówi, nie, no Titanic, nie, no znowu będę płakał i wychodził. I <grybujesz> <grybujesz> tak to wyglądało. Nie było bardzo miło i sympatycznie. Wieczorami właśnie sobie siedzieliśmy przy drinku. No i w ogóle jest super. Jak ja Cię kocham Nagrana płyta okazała się spodem zaskoczeniem dla tych, którzy znali Fiolkę. Na płycie Fiolki zaskoczyła mnie sama Fiolka. Ja napisałam wtedy coś takiego, że ta płyta powinna nosić tytuł Naga, ale w koronie. Bo wszyscy znamy Fiolkę, zwłaszcza słuchacze trójkowi znają jej perlisty śmiech, by ekstra by temperament. Tak naprawdę, omówmy się, by razem wzięci Titus, Lipa, Rogucki mogliby konkurować z nią razem wzięci, jeśli chodzi o temperament, ekspresję. Już o, o tym śmiechu nie wspomnę. Natomiast y, Fiolka na swojej płycie jest szalenie y, refleksyjną, wyciszoną kobietą, Powiedziałabym taką bardzo sensualną. Myślę, że bardzo duży związek ma repertuar, który się znalazł na tej płycie. Jest tam przepiękny, moim zdaniem najlepszy erotyk Grzegorza Ciechowskiego. Fantastyczne wszystkie przeróbki piosenek, tradycyjnych piosenek bułgarskich. I to wszystko myślę, że ten powrót fiolki do korzeni sprawił, że ta płyta jest taka bardzo, tak naprawdę refleksyjna, osobista, bardzo blisko człowieka. Myślę, że to zbieg wielu okoliczności. Fiolka nie miała najłatwiejszego też czasu w życiu. Myślę, że miała, że, że to był w ogóle ciężki czas dla niej. Myślę, że to też spowodowało taką większą prywatność. jakąś tak, takie przyjacielskie otwarcie między nami, gdzie wzajemnie wspieraliśmy się jakby w tym projekcie. Zaufaliśmy sobie w dużym stopniu. Ja, to była taka dla mnie pierwsza ważna, spektakularna jakby produkcja. Ja jeszcze tego nie wiedziałem, <śmiech> powiedzmy sobie szczerze. Ale bardzo ważna produkcja i wiedziałem że jak, wiedziałem jedno, że, że to jest taka płyta, która albo mi się uda i będę to robił, albo mi się nie uda i tego nigdy nie będę robił. Myślę, że Fiolka też wiedziała, że to jest taki moment, że to jest jakaś szansa dla niej, żeby zrobić coś więcej, żeby, tak, żeby po prostu pokazać ten swój głos, który jest po prostu wszyscy o tym wiedzą. Ona ma po prostu nieprawdopodobny dar do śpiewania. To jest, myśmy to, jest, to nazywali, to jest masakra. Zafascynował mnie Leszek Biolik jako producent. Ja go usłyszałam pierwszy raz jego pracy przy Martynie Gubowicz, którą wykonał wcześniej, zanim współpracowali z Fiolką. I powiem szczerze, że byłam pod dużym wrażeniem jego pracy, a płytą Fiolki mnie absolutnie zachwycił jako producent. Bardzo mi się podobało takie nienachalne połączenie właśnie tej elektroniki, którą gdzieś tam wtedy się pewnie pasjonował, być może pasjonuje do dziś, ale też wszelkiego rodzaju brzmień akustycznych. Podobało mi się szalenie to, co wykrzesał z Fiolki czyli właśnie tą taką spokojną nutę, taką refleksyjną nutę, a jednocześnie nie odebrał jej tego temperamentu, bo przecież śmiech, singlowy utwór debiutanckiego albumu Fiolki jest absolutnie zabijający. I to właśnie o tym utworze kiedyś napisałam coś takiego, że Agnieszka Chińska powinna się zacząć bać. No i myślę, że to były poniekąd prorocze, prorocze słowa, bo minęła niecała dekada i mamy taką Agnieszkę Chińską, jaką mamy dzisiaj. Dobrym duchem albumu był Grzegorz Ciechowski. W zespole, z w którym grałem, czyli w Republice, wiadomo było, że niejako próbuję pójść w ślady Grzegorza <śmiech> w sensie produkcji, więc, e, więc Grzegorz jakby życzliwie, e, życzliwie spędzał ze mną czas rozmawiając o technicznych różnych rzeczach, natomiast ponieważ to, umówmy się, to wielka osobowość, więc ja robiłem wszystko, żeby on nic nie usłyszał. Bo każda jego rada mogła spowodować, yy, takie miałem zresztą poczucie, że każda jego rada spowodowała bym, by prawdopodobnie jakieś zmiany, które bym, których bym dokonywał, a chciałem decyzję podejmować samodzielnie, więc ukrywałem tą płytę tak długo jak mogłem. się tak naprawdę dopiero opinię wyraził, pamiętam, że był taki moment, że wyjechałem ze studia, nagrywaliśmy tą płytę w Łodzi, wyjechałem ze studia, pojechałem na... Yy, no właśnie, pojechałem na, na festiwal do Sopotu, <śmiech> mieliśmy, mieliśmy pokoje w Grandzie i, i pamiętam, że, mm, że tak już wszyscy wiedzieli, że mam, że mam w kieszeni e, cztery miksy z tej płyty i wszyscy wiedzieli, że to jest moment, kiedy kiedy, kiedy tego posłuchamy. Ja byłem trochę zmęczony, jedliśmy śniadanie i wreszcie wszyscy wrzucili widelcami i powiedzieli, no dobra, dosyć tego, po prostu dawaj to. Krzeszko mi się bardzo podobało, no i kamień spadł mi z serca, krótko mówiąc. No. Płyta mu się bardzo podobała. Zresztą był na moim koncercie, po czym powiedział, że Fiolka na scenie jest do zjedzenia, czyli bardzo mu się to wszystko podobało i 10 dni po tym koncercie niestety umarł. I to był szok właściwie dla wszystkich, bo nic tego nie zapowiadało. Przecież on nie chorował nigdy, świetnie się czuł. Dwa tygodnie przed śmiercią Grzegorza ja przecież grałam koncert w Proksimie, na którym właśnie był Grzegorz, stał w pierwszym rzędzie i wyglądał jak okaz zdrowia. Na płycie Fiolka zaśpiewała Amen z ewentualu Republiki. publiki kiedy ją poprosiłem o to, żeby zaśpiewała cover 1 Republiki, taki trochę hinduskawy numer, że tak powiem, e, z lekka indyjski, to, to ona na przykład, jak, jak śpiewa melodię, które, e, której wymyślisz, to jest skrępowana jak dziecko. Jest po prostu, jest tak urocza, po prostu, bo nagle to jest po prostu... Patrzysz na BMW, które jeszcze przed chwilą jechało autostradą 280 na godzinę i po prostu kompletnie nie daje sobie rady po prostu jadąc wolniutko w melodii, której nie zna. To jest po prostu nieprawdopodobne. Powiem wam, że to po prostu było coś okropnego, bo nigdy nie uczyłam się śpiewu. Tak w sensie u nauczyciela, prawda? Zawsze coś tam yy, robiłam, to było fajne. Natomiast yy, weszła technologia cyfrowa. To już nie jest tak, że wchodzi yy, to studia Carlos Santana z niestrojącą gitarą, nagrywa sambe mam przebój światowy. W tej chwili C to musi być C, niestety. A ja nie miałam tej techniki, która pozwala na to, żeby to było dokładnie to C. I to było niesamowite i bardzo frustrujące dla mnie, bo przez dwa tygodnie codziennie 600 wersji szło do kosza. I to było o tyle śmieszne, że... Kiedy y, śpiewałam ten utwór bez muzyki, to było wszystko trafione, cudownie. Natomiast chłopcy puszczali, ten puszczali muzykę, ja wchodziłam i było, nic się nie zgadzało. No i ktoś genialny, w tym wypadku Wojtek Seweryn, świętej pamięci, wpadł na pomysł. Kurczę, no to jest niemożliwe, przecież ona słyszy, powtarza wszystko jak małpa, no przecież to jest niemożliwe. Niech, niech pójdzie na, na jakieś lekcje. No i tak trafiłam do pani profesor Kossek która po dwóch tygodniach nauki, bo to się okazuje, że ze śpiewaniem to jest jazdą samochodem czy rowerem, no jak po prostu ci nie pokażą kilku myków, to nie pojedziesz, no, nie, nie, nie wsiądzie człowiek do samochodu, który widzi po raz pierwszy w życiu i nie odpali kluczyka, jeżeli nie będzie wiedział co robić. To są, to są normalne patenty, normalne rzeczy, których jak człowiek nie zna, to sam na to nie wpadnie. No i po dwóch hmm, tygodniach intensywnej nauki, czyli trzy razy w tygodniu po dwie godziny, Przyjechałam z powrotem do studia i utwór został nagrany w czasie niecałej jednej sesji. I'm a waki. Tam były kłopoty z tekstami, Najpierw najpierw taki pomysł, żeby Ania Saleniecka napisała całą płytę. Potem się okazało, że te, te teksty Ani chociaż fajne, bo no to one są tak, tak niepasujące do fiolki, no, że trzeba było szukać innych. Tutaj dwa teksty, bardzo dobre, jeden fenomenalny napisał Grzesiek Ciechowski. To, co, co zrobił do komu ja, no to sprawa. Problem polegał na tym, że myśmy nie chcieli, żeby jakikolwiek utwór został zaśpiewany po bułgarsku, oprócz tych dwóch y, czysto takich y, etnicznych bardzo. Y, muzyka bułgarska była tutaj tylko i wyłącznie inspiracją, była źródłem, a nie celem. Po co nagrywać muzykę bułgarską? Nie wystarczy pojechać do Bułgarii, kupić cekły już. Problem z tym tekstem polegał na tym, że on w oryginale brzmi tak, język bułgarski w tej piosence brzmi tak, że sam nabija rytm i trudno było komukolwiek, bo i bodajże Adam Nowak raz, dwa, trzy wstawał do, do tego tekstu i, i, i za każdym razem po prostu ten utwór siadał. A Grzegorz Ciechowski akurat zrobił mi wielką przysługę, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że on nigdy nie pisał dla artystów, których nie produkował. Więc dla mnie zrobił tutaj wyjątek. Napisał ten tekst i się okazało, że on siedzi, że jest świetnie, w ogóle utwór ma dalej taką dynamikę, jaką powinien mieć, ale mimo wszystko ja i tak śpiewam zawsze na koncercie jedną zwrotkę po bułgarsku, a drugą z tekstem Grzegorza. Ja nie wiem, czy ktokolwiek kiedyś w ten tekst tak naprawdę wszedł, ale Grzesiek napisał tak naprawdę tekst o dziewczynie, która przyjechała z Bułgarii i stoi przy autostradzie w Polsce. W płycie pojawiła się gościnnie Renata Przemyk. To było generalnie tak, że mm, bardzo chcieliśmy, żeby e, Ania Saranicka napisała do tej płyty tekst. I ona ten tekst napisała. Chodzi o utwór e, Komuja. Tylko że problem polegał na tym, że jak ja zaczynałam ten tekst śpiewać, to brzmiałam jak Renata Przemek. No i z bólem serca y, odmówiliśmy przyjęcia tego tekstu. No ale chłopcy wpadli na pomysł no Jezus kochany, no, no szkoda nam, bo, bo, bo, bo tekst był bardzo dobry. Zresztą Renata go wzięła na no, swoją płytę. No tak głupio, żeśmy głowę zawrócili. Ale to co prosimy Renatę. No i wszystko się okazało świetnie. Renata się zgodziła i pojawiła się na płycie. I Fiolka i ja... Z tego co pamiętam bardzo chcieliśmy, żeby to była Renata, żeby Renata zaśpiewała z jedną piosenkę razem z Fiolką. Tak samo poprosiliśmy na przykład Grześka Ciechowskiego, żeby napisał teksty, poprosiliśmy Jacka Bieleńskiego, ludzkiego artysty, żeby napisał tekst, poprosiliśmy Lecha Janerkę. I tak naprawdę wszyscy, którzy słyszeli ten materiał zgodzili się współpracować, czyli wszyscy napisali e, konkretne rzeczy i Renata była na tyle miła, że świetnie przygotowana przyjechała do studia, zagraliśmy trzy wersje piosenki. No i właśnie tam jest takie fajne zestawienie e, takiej niezwykle e, precyzyjnej Renaty Przemyk z taką kompletnie intuicyjną fiolką. To jest w ogóle kompletnie niesamowite. Znaczy ja bardzo lubię ten numer. Zresztą z tekstem Lechajnerki właśnie. wypełnia mi serce dla wszystkich słońce na niebie woda nie płynie pod górę żyjesz nie tylko dla siebie płytę podamował singiel Głośny Śmiech A to było bardzo fajne ponieważ ten tekst napisał Jacek Bieleński który jest artystą zupełnie niezwykłym bardzo oryginalnym i w ogóle jest to oryginał jakich mało w tym kraju bardzo kolorowa postać w Łodzi mieszka, prowadzi dom otwarty praktycznie całodobowo są u niego jacyś goście więc to było tak, że ja poznałam Jacka, pojechaliśmy do niego do domu no i tam była jakaś impreza balowanie w międzyczasie Jacek sobie rozłożył bardzo dużo karteczek na których pisał różne zdania po czym ja poszłam spać Rano się obudziła, a Jacek dał mi tekst. <laughs> tekst jest taki, jakby mnie Jacek znał od 20 lat, a widzieliśmy się po raz pierwszy. Ta piosenka jest single, bo ona, ona też tekstowo, myślę, że oddaje najbardziej sposób myślę, podejścia Fiolki do życia. Ona też dała, dała taki, powiedziałbym, podtytuł tej płycie, czyli Głośny śmiech. Nawet był taki pomysł, że chcieliśmy takie rozsyłać e, takie, wiesz, takie pocztówki, jak stary, bo jest taki, z taką pozytywką, że z, z, ze śmiechem Fiolki. Sprawdzałem, pamiętam w chwila gdyby zogosztowało zrobienie czegoś takiego. Bo jak wszyscy znajomi wiedzą, jak Fiolka się śmieje, to trochę jak w powstaniu warszawskim trzeba plastry, plastry naklejeć na, na szybach o inaczej można. Wiesz, szyby pękają, po prostu jest, jest nieprawdopodobnie głośna i, i radosna. I to jest dobra rzecz. Bardzo mi się podobało kredo wyśpiewane tam przez fiolkę, autorstwa artysty związanego z Łodzią kaliską, czyli bardzo alternatywnej postaci. Mówię tutaj o spacerze po mieście, o ekstremalnym spacerze po mieście. Jedna z dwóch piosenek zaśpiewanych na płycie po bułgarsku to Żmija. Jest taka piosenka na tej płycie, ona się nazywa Żmija i Smog. To jest w ogóle muzyka, którą ja zrobiłem do teatru y, rok wcześniej I, i pamiętam, że Fiolka lubiła jakby klimat tej muzyki i ja mówię, dobrze, to słuchaj, to umówmy się, że zaśpiewaj coś do tego. I prawda jest taka, że to, co jest na płycie, to jest Pierwszy take, jaki Fiolka kiedykolwiek zaśpiewała do tej piosenki. Ona po prostu weszła do studia i zaczęła improwizować, zaczęła śpiewać. Przypomniały jej się jakieś melodie ludowe. Ja nie wiem, skąd ona to ma. Żmija to był taki mój y, absolutny faworyt, jeśli chodzi o, o te płytę, ze względu na taki... Specyficzny klimat. Ja nawet napisałam coś takiego, że chciałabym, żeby wtedy by pisałam to do czytelników, dzisiaj powiem to do słuchaczy trójki. Jeżeli macie Państwo okazję wziąć do ręki tę płytę, przesłuchajcie sobie utworu Żmija o zmroku, w kompletnej ciszy, najlepiej w samotności. Jeśli uda wam się gdzieś wyjść razem z tym utworem, słuchając tego utworu poza więcej to pozdrówcie ode mnie wszystkich napotkanych derwiszy tańczących na horyzoncie, wszystkich braminów bijących w dzwony. Piosenki, pieśni bułgarskie są, yy, mają takie korzenie w tym, że to powstały w czasach kiedy Bułgaria była pod niewolą turecką i opowiadają albo o... Yy, w walce właśnie z okupantem, albo są z kolei takimi jakimiś bardzo baśniowymi sytuacjami. Te pieśni akurat mają po 300 lat, albo i starsze są. I są praktycznie przekazywane z pokolenia na pokolenie. Różne artystki to wykonują te pieśni. Po prostu są to dwie takie pieśni, które bardzo mnie dotykają, są mi bardzo bliskie i które zawsze będę śpiewać bardzo chętnie. Dla mnie była sprawa Oczywista, że jeśli robić coś z Fiorką, to trzeba wykorzystać to, co w niej jest, czyli, czyli korzenie bułgarskie to, to, że ona dobrze się porusza w, w tamtych pieśniach ludowych, bo ona sama pojechała do Bułgarii i zbierała różne pieśni, które potem Leszek też opracowywał. Jeżeli chodzi o nie ma nic, no to jest tekst Fiolki i, i myślę, że to jest taki, taki. Wiesz, tak jak Fiolka potrafi nieprawdopodobnie mocno śpiewać. Bo jest takim niezwykle ekspansywnym charakterem. Jest, jest, jest, jest osobą zawsze obecną, wiesz, zawsze, zawsze widoczną. Tak w tej piosence Fiolka napisała tekst tak nieprawdopodobnie delikatny, taki tęskny kobiecy. I zaśpiewała ten utwór w tak delikatny sposób, że bardzo mnie jakby dotknęła tym wszystkim. Płyta dostała świetne recenzje oraz federyka. Nie ukrywam tego, że ja chciałam dostać federyka. Dla mnie to, że jakby dostałam nominowana w dwóch kategorii, czyli w kategorii wokalistka i w kategorii właśnie album, to było dla mnie totalnie wielkim szczęściem pamiętam, że podczas gali najpierw zostały wręczone nagrody dla w kategorii wokalistka, wygrała Ewa Bem i pamiętam taką sytuację, że e, gala trwała, trwała, trwała w końcu pamiętam, że Małgorzata Maliszewska stwierdziła, a tu już się nic więcej nie wydarzy i idziemy, idziemy słuchajcie na drineczka no i jeszcze byłam z mamą wtedy, która akurat ukończyła 60 lat 60 urodzin mamy. No i się nagle okazało, że ja dostałam Federyka w kategorii... Nie wiem, nie wiem, tam się nawet nazywała ta kategoria, ale jednak nagroda została przyznana. Album, album alternatyny. Coś takiego. O, w każdym bądź razie, moja menadżerka ówczesna Joanna Ziędalska zadzwoniła do Małgorzaty Baliszewskiej, która właśnie się na grineczkę, więc natychmiast Małgorzata przyjechała po prostu na sygnale i spowodowała to, że specjalnie dla mnie otworzyli restaurację w Środku Nocy, gdzie czciliśmy do białego rana moją nagrodę i było cudownie, bardzo mięso wspominam. Płyta się ukazała, miała świetne recenzje. Zresztą chyba do dzisiaj nie ma tak naprawdę, bo ciągle się z tym spotykam. Sprzedała się tej płyty jakaś taka, jak na te czasy e, powiedziałbym, niewstydliwa ilość. Natomiast... Natomiast mimo wszystko to, nie, to, to okazało się nie być płyta, która w sensie artystycznym myślę, że coś zrobiła, mam nadzieję, że coś zrobiła, zresztą to jest takie podejście, że zawsze warto robić rzeczy, które przynajmniej zainspirują innych, nie? natomiast nie sądzę, że wiesz, ale, ale myślę, że to nie był taki sukces, który, który spowodował, że, że, że można, nie wiem, że można z tego żyć po prostu. Mamy tę fiolkę właśnie taką korzenną, że tak to nazwę, bardzo refleksyjną i stonowaną. I myślę, że tak naprawdę ta fiolka jest prawdziwa. Pod tę, którą znamy wszyscy, roześmianą, ekspresyjną, fajnie, każdy z nas ma jakąś twarz na, na pokaz. Ale myślę, że ta fiolka, która wtedy zaistniała na tej płycie solowej, to była ta prawdziwa. I myślę, że jej rozczarowanie i fakt, że do tej pory nie mamy drugiej płyty, wynikało z tego, że taka nie została zaakceptowana. Ona tam pokazała całą swoją artystyczną duszę. Pamiętajmy o tym, że Fiolka dysponuje altem. To jest szalenie rzadko spotykany głos. Małgosia Waleska, jej zresztą dobra znajoma, która śpiewa mece sopranem, zrobiła karierę, światową karierę. Fiolka została tak naprawdę z tą jedną z tym jednym krążkiem na koncie. Wiem, że zaczynała drugą płytę. Ja strasznie zresztą chciałam, żeby oni kontynuowali współpracę z Leszkiem, bo wydaje mi się, że dzisiaj zrobiliby jeszcze coś fajniejszego, o ile tak można powiedzieć. No, niestety okoliczności i nagrywania drugiej płyty są dosyć smutne, ponieważ człowiek, z którym to zaczynała, Wojtek Seweryn, zmarł, po prostu. Więc to są takie traumatyczne przeżycia, po których ciężko się podnieść, zwłaszcza artyści, bo artyści to są, żeby nie wrażliwi, ludzie. Pojechaliśmy w trasę koncertową, pamiętam, w Malborku były dwie osoby, w Gdańsku 150. Graliśmy małe kluby, koncerty były fenomenalne, ludzie lubili tę płytę. Ale jednocześnie, no wiesz, no trzeba było mocniej, mocniej, jeszcze, mo, mocniej to robić dłużej. W momencie, kiedy robisz płytę ileś tam miesięcy i, i nie masz takiego bezpośredniego oddania, że tak powiem, z powrotem od, od, w który się przekłada na nakład czy ilość koncertów, no po prostu nie dajesz rady, no bo trzeba zapłacić za benzynę za samochód. Więc tak szczerze mówiąc, to myślę, że po prostu nas nie było na dobre. Jeszcze do tego doszły jakieś takie rzeczy, które uznaliśmy za pewien rodzaj znaków. Zmarł Wojtek, zespół się trochę rozsypał, rozjechał. Ja próbowałem coś robić, próbowałem to robić trochę inaczej. Też, też myślę, że trochę ludzie byli zmęczeni jakby taką, taką, taką ludowością w polskim radio. Jakby też zmieniły się trochę, zmieniły się trendy na rynku. I nagle się okazało, że możemy zrobić świetną drugą płytę, która będzie jakby być może równie dobra. Ale, ale czułem, że jakby wiesz, nie, nie ma zapotrzebowania na to. Cały czas myśleliśmy, co dalej, szczególnie ja z Reszkiem Bielką, co dalej z fiolką? bo to był bardzo fajny wstęp do rozpoczęcia kariery, rozwiniania tej kariery fiolki. No, ale to jakoś się przestało kleić w pewnym momencie. Przestało się kleić, staje się z bardzo wielu, jak to w życiu, powodów. i Myślę, że to zawiniła czy też i Fiolka, że ona jak się ją zmusi, jak się jej powie kochana, robisz, pilnujemy cię, masz to zrobić I, jest pilnowana to chcę powiedzieć, no to, to, to może wtedy będzie jakiś efekt a sama to ona ma co chwila jakiś inny pomysł, inną, inną koncepcję na siebie i na, na swoje życie i to może było jakąś przyczyną, zresztą rozmawiałem z Leszkiem Bielikiem i on on mi powiedział taką rzecz, że on się umówił z fiolką, jak już te płytę nagrali, że piolka sobie kupi dyktafon i za dwa lata, do trzech lat, przyjdzie z tym dyktafonem do Leszka, na którym będą wszystkie pomysły, które ona będzie miała przez te dwa lata. Jak będzie miała jakiś, jakikolwiek pomysł, to no niech nagra na tym dyktafonie. I po dwóch latach, powiedzmy, Leszek dostanie ten dyktafon, wtedy posłucha i wtedy zacznie na podstawie tego, co ona tam ponagrywała. Zacznie myśleć o, o, o nowej płycie. No okazało się po dwóch czy trzech latach, że jak spytał Piotr, no, gdzie będzie ten ptafon. No i to ja jeszcze nie kupiłam. fajne, że się sprzedało tego tyle, ile się sprzedało. Tego się sprzedało kilkanaście tysięcy egzemplarzy. I być może dlatego przez wiele lat yy, myślałam, że ja już nie będę nagrywała płyt, bo po co mam się frustrować, jak sprzedam cztery tysiące, co i tak jest podobno wielkim w tej chwili osiągnięciem. Więc stwierdziłam, po co ja się będę... To jest dla mnie jakaś frustracja. nie, nie chcę tego przeżywać. Piosenka Proszę Kłam zapowiadała nigdy nie nagraną drugą płytę Fiolki, a jej jedyny solowy album wspominali Fiolka Najdenowicz, Anita Wartosik, Leszek Biolik i Andrzej Paweł Wojciechowski. Audycję przygotowali Anna Gacek Tomasz Żąda. Zapraszamy do reklamy.